Tu program trzeci Polskiego Radia. Sobota 21 marca jest 14. Małgorzata Spór. Zapraszam na serwis trójki. Po zamachu w Tunisie zatrzymano 20 podejrzanych osób według tunezyjskiego MSW. Połowa z nich miała bezpośredni związek z atakiem na muzeum. Tragiczny pożar w Nowym Jorku. Zginęło ośmioro dzieci. Jeszcze jedno ich matka w ciężkim stanie trafili do szpitala. Smog nad Paryżem. Lekarze ostrzegają, by osoby starsze i dzieci nie wychodziły z domów. Ponad 20 podejrzanych zatrzymano do tej pory w sprawie zamachu w Tunisie. Tunezyjskie władze podejrzewają, że 10 z nich było bezpośrednio zamieszanych w atak na Muzeum Bardo. Ci, którzy strzelali do turystów, zostali zidentyfikowani. Mieli wchodzić w skład tzw. komórek uśpionych, o których członkach wiadomo, że mogą przeprowadzić operację terrorystyczną, ale nie ma na to dość dowodów, by ich aresztować. Zdaniem tunezyjskich służb, zamachowcy szkolili się z obsługi broni w Libii. Do ataku, w którym zginęły 23 osoby, w tym trzech Polaków, przyznali się i dżihadyści z państwa islamskiego i powiązane z Al-Kaidą organizacje zbrojne działające w Tunezji. Środowy zamach najprawdopodobniej odstraszy turystów i to jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Polskie biura podróży odwołały wycieczki do Tunezji, co już odczuł przewodnik po Tunisie Kalet Yayawii. To jest początek, nawet początku kontraktów, które mamy teraz, albo umowy sezonowe, i zostali wczoraj zatrzymani. Dlatego czuć, że jest taki gorycz, e, jaka taka bieda, bo turystyka tak e, normalnie jest najważniejsza dla nas. Potwierdza to także inny przewodnik, z którym rozmawiał nasz reporter Abdelwaheb Kedimi. Na pewno w jakimś stopniu to odczujemy, aczkolwiek my ciągle apelujemy do naszych przyjaciół na całym świecie. Słuchajcie, nie dajcie się zastraszyć. Tutaj jest 12 milionów tunezyjczyków, którzy są do waszej dyspozycji i będą dbać o wasze bezpieczeństwo. Nie dajcie terrorystom wygrać. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie jednak odradza wyjazdy do Tunezji. Przed rewolucją z przełomu 2010 i 2011 roku przyjeżdżali tam najczęściej Francuzi, ponad milion osób rocznie. Do tego dochodziło pół miliona Niemców i 350 tysięcy Brytyjczyków, Polaków około 200 tysięcy. Po rewolucji liczba turystów z Europy spadła w Tunezji o połowę. Tragedia rodzinna w Nowym Jorku. W pożarze zginęło siedmioro dzieci. Dramat miał miejsce na Brooklynie w mieszkaniu w trzypiętrowej kamienicy. Gdy pojawił się ogień, matka i jej ośmioro dzieci nie mogli się wydostać z domu, bo zablokowały się drzwi wejściowe. Zginęły dzieci w wieku od pięciu do piętnastu lat. Ósme jest w szpitalu w ciężkim stanie. Trafiła tam również matka, która wyskoczyła z budynku przez okno. Nowojorscy strażacy opanowali już pożar trwa ustalanie jego przyczyn. Paryż nie ma czym oddychać. Ilość szkodliwych dla zdrowia mikrocząsteczek wielokrotnie przekracza tam dopuszczalne normy. I to kolejny dzień z rzędu, co potwierdza nasz paryski korespondent Marek Brzeziński. Czubek wie, że toni to nie w siwej zawiesinie. Poziom mikrocząsteczek nieco opadł, ale i tak znacznie przekracza ten, który jest uznany za szkodliwy dla życia. Taki stan rzeczy to paradoksalnie wynik dobrej pogody. Paryż leży w niecce. słońce i brak wiatru powodują, że nad miastem zbiera się bomba ekologiczna powietrza zanieczyszczonego do tego stopnia, że spacerując po ulicach miasta fizycznie czuje się jak ciężkie i chropowate jest to, co dostaje się do płuc. Lekarze ostrzegają osoby w starszym wieku i dzieci, aby nie wychodzili z domów i nie otwierali okien. Uprawianie w takich warunkach joggingu bardziej szkodzi niż daje korzyści. Mer Paryża Anne Hidalgo domagała się wprowadzenia od dzisiaj naprzemiennego ruchu samochodów. Jednego dnia będą jeździły te o parzystych, a następnego o nieparzystych numerach rejestracyjnych. Minister środowiska Segoland Royal nie zgodziła się na to, tłumacząc, że nie można Paryżanom utrudniać przemieszczania się w czasie weekendu. W ubiegłym tygodniu Paryż miał najbardziej zanieczyszczone powietrze ze wszystkich miast na świecie bardziej niż Pekin i Szanghaj. Paryż Marek Brzeziński, Polskie Radio. Od wczoraj mamy astronomiczną wiosnę, dziś rozpoczęła się ta kalendarzowa, a w Tatrach wciąż zima, choć świeci słońce. Warunki dla narciarzy są znakomite, ale turyści muszą bardzo uważać. Obowiązuje drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Ratownik Topru Jakub Hornowski przestrzega, że sytuacja na szlakach jest trudna i zmienna. Nocami zdecydowany mróz, a co za tym idzie nad ranem i rano, póki słońce nie potraktuje powierzchni śniegu, te śniegi są potwornie twarde, a co za tym idzie szybkie i niebezpieczne. Po południu z kolei te wystawy, które są do słońca, będą miękkie i niebezpieczne z tego tytułu, że taki przesiąknięty, mokry śnieg może po prostu zjechać. Z kolei północne wystawy jeszcze gdzieś głęboko zacienione, ciągle są wyjątkowo zimowe. Nie do końca związane, ale to już wysoko, wysoko, Świetne są natomiast warunki narciarskie. Działają kolej Kalinowa na Kasprowy Wierch i koleje krzesełkowe w kotłach gosienicowym i goryczkowym. To sprawdźmy jeszcze jaka jest pogoda w innych regionach. W tej chwili najwięcej chmur jest na północy i na południowym wschodzie kraju. Po południu na Podkarpaciu ma się wypogodzić, a zachmurzy się natomiast w centrum, padać będzie najpierw na północy, później strefa opadów będzie się przemieszczać w głąb kraju. Na termometrach od 6 stopni w Gdańsku do 15 we Wrocławiu, w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.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 Tylko teraz na przykład telewizor 42 cale, LG, Smart TV, 3D, klasa energetyczna A+, za 1649 zł lub w 30 latach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Wszystko co dobre niech trwa Dlatego doskonałymi produktami z ekskluzywnej oferty Deluxe Możesz delektować się kiedy tylko zechcesz Mozzarella z mleka bawolego jedynie za 2,99 Oraz wyśmienite kabanusy wołowo-wieprzowe za 2,99 Przyjdź do Lidla Poznaj naszą specjalną ofertę produktów Deluxe I podziel się ich doskonałym smakiem z najbliższymi Lidl, co tydzień coś nowego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 Ekskluzywne wakacje, bezludna wyspa. Magda przyjeżdża tu, by przemyśleć kilka spraw i odpocząć. Okazuje się jednak, że nie jest sama. Powieść psychologiczna, kryminał, thriller. Zielona wyspa Igora Ostachowicza. Poleca trójka program trzeci polskiego radia oraz wydawnictwo WAB. Ryneczek Lidla przedstawia rozmowy przy czerwonych jabłkach od polskich dostawców. Poproszę kilo tego. Kilo tego.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 Dwa krwawe zamachy w tym tygodniu w Tunezji i Jemenie. O tym w Tunezji mówiliśmy przez kilka dni, o tym w Jemenie nic nie mówimy. Pewnie dlatego, że nie zginęli w nim Europejczycy. Zapytamy, czy to co się dzieje w tej chwili na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej to wina Stanów Zjednoczonych i Europy. Stany Zjednoczone mają kilka problemów naraz. Ukraina, Iran, państwo islamskie... A teraz jeszcze zwycięstwo Benjamina Netanyahu w wyborach w Izraelu. A poza tym w programie wojna to jest taka rzecz, której nikt się nie spodziewa. Zawsze przychodzi bez uprzedzenia. Mówi w wywiadzie dla raportu Swiatosław Wakarczuk, lider legendarnej grupy ukraińskiej Ocean Ełzy. Proszę pisać. See you next yeah, time. Emel Matluti i Biedna Tunezja. Jeden z hymnów rewolucji tunezyjskiej, tej, która zaczęła przed czterema laty wiosnę arabską i która wyglądała na to jest jedyną udaną rewolucją, jedyną rewolucją, która przyniosła dobre owoce. To był okropny tydzień dla Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. W środę 25 osób zginęło w ataku na muzeum w Tunisie. Wczoraj 137 osób zostało zamordowanych w zamachu w stolicy Jemenu, w Sannie. Sprawcy, prawdopodobnie ci sami, państwo islamskie, okoliczności i konteksty polityczne i społeczne zupełnie inne i o tych kontekstach będziemy teraz rozmawiać. W studio Jan Natkański, były ambasador Polski w Egipcie i Sudanie, znawca problematyki arabskiej. Witam pana serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mówi się, że to jest koniec marzenia o Tunezji, jako kraju, jedynym kraju, w którym e, arabska wiosna przyniosła dobre owoce. Czy pan się zgadza? Nie, to nieprawda. E, to wypadek przy pracy, którego należało się spodziewać, ponieważ, e, no komu jak komu, ale Islamistom nie trzeba powtarzać, że żaden eksperyment demokratyczny udać się nie może. No to jak się udawał, to należało to podważyć. Ale to wydarzenie nie podważa procesu politycznego, jaki już się zakończył. Tunezja czego potrzebuje? Potrzebuje oczywiście stabilizacji, ale ona sobie ją buduje. Ci dżihadyści jej w tym przeszkadzają. I będą przeszkadzać. Mamy ten paradoks tunezyjski, który polega na tym, że największa ilość y, członków państwa islamskiego, którzy y, przyjeżdżają walczyć w szeregach tej organizacji z zagranicy, to są tunezyjczycy. Mówi się o trzech tysiącach ludzi. Tak, mówi się o trzech tysiącach z Tunezji, ale mówi się o dwóch tysiącach z Maroka. Nie wiadomo, mhm. ilu jest algiebczyków. Mhm. To jest jakaś wskazówka, ale ja bym nie brał tego... Oczywiście... Jeśli oni wrócą, a jeśli oni wrócą i dostaną pracę, przynajmniej część z nich, bo część z nich wyjechała, tak jak mówi jeden z przywódców afrykańskich, kiedy go pytano o ciągły wzrost dżihadystów w Sahelu, bo on mówi, bo to jest jedyne biuro zatrudnienia. E, dla młodych ludzi i to trzeba mieć pod, po, na uwadze jeśli się w tej chwili to rozmawia bardzo, z Tunezją to, to jest bardzo ciekawe co Pan mówi bo to przeczy jednej z tez która jest stawiana bardzo często że to nie sprawy społeczne decydują o tym nie mają decydującego wpływu na to e, czy młodzi ludzie idą w szeregi państwa islamskiego że to jednak ideologia że to jest nakręcanie że to jest propaganda która nimi kieruje jedno i drugie ale odetnijmy przynajmniej jedno nie damy rady yy, odciąć patologicznego islamu, bo to jest mm. patologiczny islam, to co mm -hmm. ci wszyscy powiedzmy te, te dżihadystowskie organizacje wyznają, e, ale dokłada się do tego frustracja, beznadzieja, brak możliwości ułożenia sobie życia, no gdzieś trzeba znaleźć. Wystarczy, że jeden kolega z dzielnicy był, w Syrii, zarobił pieniądze i zadzwonił i jedzie następny. To trzeba odciąć. Są, obydwie przyczyny są aktualne. Dobrze. To znaczy, że to, co, to, co w Europie się stało po ataku w Tunisie. To jest pewna... Ja nie chcę używać słowa histerii, ale to jest nadinterpretacja tego, co się, co się wydarzyło? W moim przekonaniu autorzy zamachu na Muzeum bardzo osiągnęli swój cel a, e, wprowadzenia paniki łącznie z wysyłaniem, z wysyłaniem to znaczy, samolotów po turystów, łącznie powiedzmy... To znaczy, no, ja, ja się, ja się znaczy, wie pan, jeżeli można... Niektóre komentarze rzeczywiście były przedziwne, to znaczy, jeżeli ktoś mówi o tym że państwo tunezyjskie nie panuje nie. nad bezpieczeństwem, to znaczy, że państwo amerykańskie nie panuje nad bezpieczeństwem, bo policjantów zabijają w amerykańskich miastach snajperzy I, I francuskie ze nie panuje, i, i, i duńskie, i każde inne. Żadne państwo nie panuje przy tej taktyce, jaką ostatnio przyjęli dżihadyści. Mhm. Proszę zwrócić uwagę, to nie są organizacje, które planują, one zostały zakodowane. Macie panowie broń, macie, e, macie bracia, jak oni używają terminologii, macie broń i macie zadanie. I kiedy je wykonacie, to je wykonacie. Nikt was nie przymusza. Wy się rozejrzyjcie, wy zobaczcie jak, e, jakie są okoliczności, gdzie można, gdzie warto. Być może adres jest wskazany, a być może adres jest zostawiony także wykonawcom. Tych wykonawców jest jeden, dwóch maksymalnie. Nie ma między nimi łączności. E, służby nie mogą ich namierzyć telefonicznie, a później nagle e, jest e, zamach. To jest taktyka, przeciw której nie ma kraju i służb, która by w 100 wyłapała. Przenieśmy się do Jemenu, daleko na, na wschód, Półwysep Arabski. To pokazuje, jak strasznie to, że ten, ten zamach, który tam miał miejsce. Zamach dokonany przez organizację sunnicką na szyitów. Organizację, która szyitów uważa za heretyków, za politeistów. Oni ich naz nazywają politeistami to pokazuje, jak wiele jest tych źródeł napięć, jak trudne one są nie tylko do ogarnięcia i do zwalczenia, ale w gruncie rzeczy do analizy, bo kto z kim tam walczy? To, była to wygląda na to, że to jest pierwsza akcja państwa islamskiego na terenie, Ira na terenie, y na terenie y Jemenu. Ja mam poważne wątpliwości, czy w Jemenie to państwo islamskie. W Jemenie od a, a, dłuższego okresu czasu działa Kaida Półwyspu Arabskiego i jedna z najsilniejszych franczyz Kaidy. E, działają także te organizacje dżihadystowskie utworzone w paru krajach e, muzułmańskich po wiośnie arabskiej, które określają się terminem zwolenników szariatu Ansar al-Sharia mhm. być może jedni, być może drugi. E, drudzy tam od lat trwa walka z Kaidą e, w Jemenie teraz rzeczywiście władzę przejęła odmiana szyitów, która nigdy nie miała problemu ze współżyciem z sunnitami w Jemenie, tak zwani zajdyci, to nie jest, ten sam, to nie jest dokładnie to samo, co szyici irańscy, chociaż z politycznego punktu widzenia w tej chwili są w tej związki tak. jest wsparcie. Ponieważ zajdyci zajęli same ich się nazywa Huthi od głównego plemienia zajdyckiego, ale oni mają również formalną nazwę, swo, jak, swoją organizacyjną. Zwolennicy Boga, Ansarullah, trochę na wzór partii Boga w Libanie. Zresztą obydwie te organizacje współpracują i e, strukturalnie, organizacyjnie są do siebie e, podobne. To przeciwstawienie się... E, Temu rodzajowi szyitów, jaki jest w Jemenie, oczywiście nie wywodzi się ze strony sunnitów e, jemeńskich, bo oni z nimi współżyli. Jemen jest specyficznym krajem, gdzie jest kilkadziesiąt grup plemiennych i kilkaset plemion. I najpierw jest plemię, a później jest kraj. Oni mają jedną szczególną cechę, która pozwala, pozwoliła temu krajowi przeżyć. Mianowicie zdolność kompromisu między sobą. Tam nie ma międzywyznaniowych e, historii takich, że przyjdzie z sunnitami, bo oni od wieków tam żyli. E, no ale teraz mamy... Teraz, teraz, mamy, taką teraz mamy, ponieważ włączyła się do jemeńskich wewnętrznych rzeczy wielka polityka, w tym dwóch sąsiadów. Jednego czempiona sunnickiego, a drugiego szyickiego. Iranu i Arabii Saudyjskiej. To spięcie pomiędzy sunnitami a szyitami jest właściwie obecne w całym świecie arabskim. W tej chwili cierpią na tym różne inne grupy. Cierpią jezydzi, cierpią chrześcijanie, ale główna linia przechodzi między szyitami. Główna linia frontu przechodzi między szyitami a sunnitami. Ja byłem niedawno w Libanie. Po syryjskiej stronie granicy Libanu, właściwie na granicy, również w Libanie, obecne są dwa ugrupowania uznawane na zachodzie za, za terrorystyczne, czyli Front al-Nusra i Państwo Islamskie. A z nimi dwoma walczy inna organizacja u, u, uznawana na zachodzie za terrorystyczną, w Libanie nie jest uznawana za terrorystyczną Dodajmy, w Libanie to jest Organizacja, którą wielu Libańczyków uważa za, za Grupę, która chroni ten kraj A mówię o Hezbollahu Podczas niedawnej wizyty w Bejrucie Rozmawiałem na ten temat I na temat tej skomplikowanej układanki Właśnie na granicy syryjsko-libańskiej Z Mario Abu Zeidem Analitykiem z Carnegie Middle East Center Zapytałem go, czym się różni Frontal Nusra od państwa islamskiego Al-Nusra i państwo islamskie to organizacje, które konkurowały ze sobą. Ta konkurencja trwa właściwie od początku wojny w Syrii i od deklaracji o powstaniu państwa islamskiego. Obie grupy mają te same korzenie. To Abu Bakr al-Baghdadi, dzisiejszy przywódca ISIS, stworzył front al-Nusra. Potem, gdy al-Baghdadi ogłosił powstanie państwa islamskiego, niektórzy jego ludzie odmówili wejścia do nowej organizacji i Rozpoczęła się bezpośrednia konfrontacja Między obu grupami Tak jest w wielu miejscach na terenie Syrii A także na granicy Obecnie ISIS znajduje się pod presją Amerykańskich ataków samolotowych A front Al-Nusra na granicy libańskiej Jest okrążony przez siły armii syryjskiej I Hezbollahu Dodatkowo wszędzie tam gdzie pozycje wojsk I państwa islamskiego się stykają Tam obie grupy ze sobą walczą Dlatego starają się nie wchodzić sobie w drogę Bo w obecnej sytuacji nie stać ich Na prowadzenie walki na kilka frontów na takich starciach korzystaliby tylko wojska Asada albo irańskie oddziały Gwardii Rewolucyjnej i Hezbollahu, które wspierają Asada. Czy są między nimi jakieś istotne różnice ideologiczne? Front Al-Nusra próbuje przedstawić siebie jako grupę mniej radykalną, używającą mniej brutalne metody niż ISIS. Ich głównym celem od wybuchu wojny było obalenie reżimu Assad'a. Nie mieli wtedy żadnych jasnych celów religijnych, nie walczyli o stworzenie jakiegoś islamskiego emiratu w Syrii. Dla Al-Nusra obalenie Asada ciągle pozostaje priorytetem. Dopiero po osiągnięciu tego celu będą może myśleć, jaką formę mają przybrać rządy w Syrii. Natomiast celem ISIS jest poszerzanie terytorium, na którym islamiści będą ustanawiać własne rządy religijne przy użyciu brutalnych metod. Using all kind of brutal methods that they use. Czy jedna z tych grup jest mniej brutalna od drugiej? Bojownicy al-Nusra deklarują na przykład, że nie zabijają obywateli państw zachodnich tylko dlatego, że są z zachodu. Czy to prawda? W niektórych rejonach Syrii tak rzeczywiście jest. Wcześniej Al-Nusra używała dokładnie takich samych metod jak ISIS, ale media nie donosiły wiele na ten temat. Al-Nusra nie wykorzystuje portalu YouTube czy innych mediów społecznościowych w taki sam sposób jak ISIS. Brutalność państwa islamskiego sprawia, że ta grupa jest znienawidzona przez Syryjczyków, a trzeba pamiętać, że 90% bojowników Al-Nusra to Tymczasem państwo islamskie to jest dziś siła międzynarodowa. Lokalna ludność w Syrii nie akceptuje obecności obcych w swoim kraju i to dotyczy tak samo islamistów, jak i dotyczyłoby Zachodu, gdyby w Syrii interweniował. W związku z tym to Al-Nusra jest znacznie bardziej atrakcyjna dla lokalnej ludności. Właśnie ze względu na stosunki z lokalną ludnością Al-Nusra unika stosowania równie brutalnych metod co ISIS i wykazuje pewną elastyczność we wprowadzaniu szariatu prawa religijnego. Ci, którzy nie chcą podporządkować się szariatowi na terenach kontrolowanych przez al-Nusra, nie muszą tego robić. Al-Nusra koncentruje się w tej chwili na walce, nie na wprowadzaniu szariatu, co pozwala tej grupie zawiązywać sojusze z wolną armią syryjską w walce z reżimem Asada. Przejdźmy na drugą stronę granicy libańskiej. Jaka jest siła armii libańskiej i jak wygląda jej współpraca z oddziałami Hezbollahu? Od początku powstania w Syrii, a nawet wcześniej, armia libańska nie miała swoich oddziałów na granicy z Syrią. Granicę kontrolowały oddziały Armii Syryjskiej i jej sojusznika Hezbollahu. Od momentu wybuchu wojny w Syrii Hezbollah próbował zabezpieczyć swoje pozycje i szlaki zaopatrzenia na granicy. Jednak po czterech latach konfliktu Hezbollah jest wyczerpany. Ugrupowanie domaga się większej obecności wojsk libańskich na granicy. Obecnie armia zabezpiecza odcinki, których nie kontroluje Hezbollah, zwłaszcza w rejonach takich miast jak Ras Balbek czy Arsal. I tam armia odnosi sukcesy, zwłaszcza dzięki ostatnim dostawom amerykańskiej broni artyleryjskiej. Jednak ciągle armia libańska nie jest wystarczająco dobrze wyposażona, by zainicjować ofensywę przeciwko islamistom. Armia na razie ogranicza się do utrzymania pozycji, atakowania islamistów, którzy przedzierają się przez granicę, dokonują ataków i wycofują się na syryjską stronę. Aby przypuścić ofensywę, armia potrzebowałaby nowego wyposażenia, zwłaszcza wsparcia samolotowego z powietrza. Ważne jest także wzmocnienie wyposażenia służącego kontroli granic i zapobieganiu infiltracji z terenów Syrii. A Hezbollah? Czy te oddziały są ciągle wymęczone wojną i mniej skuteczne? W Hezbollah będzie walczyć do końca. Dla tych ludzi to jest strategiczna wojna, od której zależy ich los. Jeśli straciliby źródła zaopatrzenia w Syrii i wsparcie Iranu, to przestaliby odgrywać znaczącą rolę w polityce Libanu. Nie byliby również w stanie przeciwstawić się Izraelowi, jeśli do takiej konfrontacji miałoby dojść. Dlatego zrobią wszystko, by wspierać reżim Asada i zniszczyć opozycję wobec reżimu. Proszę też pamiętać, że mamy Obecnie wojska irańskie na terenie Syrii kierowane przez irańską gwardię rewolucyjną one zdejmują nieco presji z oddziałów Hezbollahu irańczycy wyszkolili oddziały Hezbollahu to jest ta sama szkoła wojenna dlatego Hezbollahowi łatwiej współpracować z irańczykami niż tylko z wojskami Asada Reasumując, czy możliwa jest ofensywa islamistów z terytorium Syrii w głąb Libanu? Tak, jest to możliwe. Reżim Asada i Hezbollah liczył na to, że zima wykończy islamistów w górach na granicy libańskiej ale oni udowodnili, że są w stanie przetrwać. Gdy tylko śnieg stopnieje, co właśnie ma miejsce, wiele na to wskazuje, że nastąpi ofensywa frontu Al-Nusra. Nie po to, by zabrać Libanowi terytorium albo ustanowić Emirat Islamski w Libanie, ale by zmniejszyć presję na oddziały Al-Nusra wewnątrz Syrii. Celem tych wypadów będzie tworzenie enklaw, baz, w których islamiści będą mogli szkolić się i przegrupowywać na terenie Libanu, a potem wracać do walki w Syrii. Jeśli chodzi o państwo islamskie, to brakuje mu się środków oraz sojuszników na terenie Libanu, zatem ich próby aneksji terytoriów Libanu, do których może dojść, będą moim zdaniem nieudane. Media przeceniają siły ISIS na granicy libańsko-syryjskiej. Państwo islamskie nie ma szans na stworzenie kontrolowanych przez siebie enklaw na terenie Libanu. To nie z tej strony pochodzi zagrożenie dla Libanu. Prawdziwe niebezpieczeństwo stwarza front Al-Nusra. state nie Mario Abu Zaid z Carnegie Middle East Center z Bejrutu, w studio Jan Natkański. Panie ambasadorze, krótki, krótki komentarz na temat tego. To, to tylko pokazuje, jak skomplikowaną mozaikę różnych organizacji e, terrorystycznych, byłych organizacji terrorystycznych, jedny, jedno uznawane są za terrorystyczne, inne za obrońców, Y, y, y, ludzi i społeczeństw pokazuje jak, jak, jak trudno wybrnąć z tego trudno, ale e, to co analityk libański powiedział jest e, klarowne nawet można było postawić dalej kropkę nad i e, front Nusra to Syryjczycy a front e, a państwo islamskie mimo, że obydwa wywo, obydwie organizacje wywodzą się z tej samej Al-Kaidy to międzynarodowe Brygady Generała Waltera, tylko islamskie, które przywędrowały e, walczyć z, o realizację swojej ideologii. E, Baghdadi próbował przejąć Front Nusra. Nie zgodził się na to ani dowódca Frontu Nusra e, Guliani, ani Szef Kaidi Zawahiri. W związku z tym doszło do starć, do wzajemnego również wypychania się z terenów już kontrolowanych. Dołącza do naszej rozmowy pan Andrew Michtas, z, z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali trochę jednak o Ameryce, bo to jest gracz, który dosyć istotny jest w tej całej rozgrywce. Czy to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie w tej chwili w Afryce Północnej, na Półwyspie Arabskim, nie, nie wskazuje na jakieś zupełnie niebywałe fiasko y, polityki amerykańskiej? Znaczy, może nie tyle y, powiedziałbym, że fiasko całej polityki, ale pewnych oczekiwań na początku, zwłaszcza tak zwanej wiosny arabskiej. To znaczy, <śmiech> przechodząc z administracji George W. Busha do Obamy, było jednak mimo tego, że była krytyka polityki Busha co do tego, jak doprowadzać do demokratyzacji mhm. i zmiany, jednak było oczekiwanie. Jeśli pan pamięta wizytę prezydenta Obamy w Kairze, na przykład tuż przed mhm. wybuchem całej tej historii całej tej tak zwanej wiosny arabskiej, że jednak zmiana na Bliskim Wschodzie będzie postępować, tylko że my będziemy robić to w inny sposób, nie przy pomocy rozwiązań y, po części militarnych, po części regime cięć tylko przez takie właśnie takie wyciągnięcie ręki do świata islamskiego. No. Obydwie strategie, wydają mi się, nie działają tak, jak tego oczekiwaliśmy. No, dzisiaj mamy Johna Kerry'ego, który mówi, że ostatecznie trzeba będzie rozmawiać z zasadem. I Dobra. każdy... I każdy kto, kto z tego słucha, zada sobie pytanie, no zaraz, zaraz, to po co zginęło te 200 tysięcy ludzi? Znaczy, po co ja nie... była ta wojna? Po co, po co to wszystko się zaczęło? No, y... Trzeba było rozmawiać może z zasadem na samym początku. Znaczy ja nie wiem, czy akurat to jest pozycja administracji, że, że jest zdecydowana na prowadzenie rozmowy. Raczej e, konsekwencją tego, co się dzieje w Syrii, w mojej ocenie, jeśli chodzi o politykę amerykańską, to jest to, co się stało w momencie, kiedy byliśmy na tej tak zwanej czerwonej linii, to znaczy początkowe naleganie na, na przez administrację, zwłaszcza przez prezydenta, że, że przy użyciu broni chemicznej będzie odpowiedź amerykańska. Nie wiem, czy pan e, pamięta, mhm. wówczas John Kerry mówił o tym, że to było, to było niedopuszczalne z punktu widzenia humanitarnego, z punktu widzenia mhm. ludzkiego, politycznego, po czym nastąpiła zmiana o 180 stopni potem, kiedy e, e, szef sztabu prezydenta Obamy rozmawiał z nim w ogrodzie przy Białym Domu. I wtedy zaczęła się to cała ta cała gra z Rosjanami, żeby Rosjanie w jakiś sposób doprowadzili do nuryfikacji chemicznej broni. To de facto wprowadziło Rosjan z powrotem jako graczy do Syrii. Zadawanie sobie pytanie, czy to było warto, ja, ja nie sądzę, że... Znaczy ja bym to zostawił historykom na tego rodzaju rozważania. Natomiast... To... Jest bardzo istotne dla strony amerykańskiej, jak tak naprawdę radzić sobie z serią wybuchów, które mamy. To jest ten szerszy kontekst, nie tylko tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ale również to, co no, dla mnie jest otwarciem nowego frontu, to jest frontu europejskiego, od ataku na EBDO, teraz mamy to poszerzanie również na środkowym wschodzie, atak w Tunezji. A i to, co się dzieje w innych państwach. No to um, jeszcze słowo pana ambasadora, jeśli można. Um, pan kiwał głową, kiedy, John, kiedy mówiłem o tym, że John Kerry. E, bo wydaje o mi się, tym. że jest jakieś przekłamanie. Kerry nie użył sformułowania mm. o rozmowach z zasadem. Mówił, że ostatecznie trzeba będzie rozmawiać z reżimem. Wcześniej szef CIA Brennan powiada tak, a, no. A, nie wyobrażamy sobie, powiedzmy, sytuacji, kiedy rozlecą się struktury państwa mhm. syryjskiego. Słusznie Amerykanie po latach wyciągają wniosek, że jak rozwalili struktury państwa irackiego, to ich teraz zebrać do kupy nie można. To może nie należy czekać, aż te się rozlecą. Bo i doświadczenie wielkiego inspiratora rozwalenia Libii, Sarkoziego, który jest powinien stanąć przed Trybunałem Międzynarodowym za sposób wykonania, razem z innymi, też wskazuje, że jak się państwo rozleci, to. Trudno później pozbierać, bo jest tyle najróżnorodniejszych stron, milicji, partii i tak dalej. Zresztą tę wypowiedź Keriego, o ile pamiętam, sprecyzował rzecznik Departamentanu Sta Departamentu Stanu, mówiąc, że chodzi o rozmowy z przedstawicielami reżimu, czyli reżim syryjski jednym z elementów rozmów politycznych. To jest Syria. Mówił pan o szerszym kontekście. Amerykanie mają... Od, od, od razu może przejdźmy do rzeczy. Wybór Benjamina Netanyahu, który... Nie, nie wiem, czy się mylę, może się nie mylę. Ja na, na swój własny rachunek mogę zapisać coś takiego, że wydaje mi się, że jego zwycięstwo zaczęło się w kongresie amerykańskim. Nie wiem, czy pan się zgodzi. Kiedy... Przyjechał szef rządu obcego kraju do parlamentu y, najpotężniejszego kraju na świecie, y, skrytykował prezydenta w sposób bezpardonowy, skrytykował politykę amerykańską i dostał owację na stojąco. No tak, ale jest to jednak do pewnego stopnia, jest to jednak do pewnego stopnia zwycięstwo y, takie trochę pyryczne tak naprawdę, bo jednocześnie doprowadziło do bardzo dużej linii stresów pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych, który y, no, jest y, absolutnie kluczowy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Izraela, idąc do przodu. No i teraz już obecnym y, premierem y, następnego rządu Izraela, więc myśmy w pewien sposób upartyjnili tę całą historię w kongresie. To znaczy wczoraj e, e, speaker, czyli marszałek e, niższej izby kongresu, pan Banner, który był zresztą osobą zapraszającą Netanyahu do kongresu, do wygłoszenia przemówienia. Również zaznaczył, że on się wybiera z wizytą do Izraela, że będzie ta wizyta najprawdopodobniej przed końcem miesiąca, czyli to będzie końcydowało z zakończeniem tej fazy rozmów w sprawie irańskiej. Więc to się nagle zaczyna wpisywać również w cykl i dynamikę polityczną w Stanach Zjednoczonych. To prowadziło to do dosyć dużych napięć, jeśli chodzi o relacje amerykańsko izraelskie Nie w tym sensie, żeby były wypowiedzi o eliminowaniu czy redukowaniu programów z naszej strony, zwłaszcza jeśli chodzi o wsparcie militarne, ale i rzecznik rządu wypowiadał się na temat tego, że, że jednak Stany Zjednoczone po tym, kiedy była oryginalna wypowiedź premiera Netanyahu, że nie popiera tak zwanej podwójnego państwa, tak. czyli stworzenia dwóch, państwa palestyńskiego. Państw. Mimo z tego, że on się wycofał z tego w piątek mm -hmm. w wywiadzie dla amerykańskiego radia publicznego NPR. Powiedział, że, że nie, on nadal y, popiera to. Ale w mojej, w mojej ocenie sprawy poszły i tak daleko w tym właśnie, jeśli chodzi o to, o to, to osobiste, że tak powiem, y, o to osobistą jakąś taką niechęć już po tym wszystkim, czy gorycz po tych wydarzeniach, że z kolei Biały Dom nie jest skłonny przyjmować tego Drugiego wyjaśnienia i nadal y, słyszę głosy, że jednak to pierwsze, ta pierwsza wypowiedź Taniachu, czyli że on nie, przy, nie uznaje rozwiązania dwupaństwowego, jest nadal problemem, więc tutaj y, na przykład w narodach zjednoczonych Stany Zjednoczone mogłyby zacząć zmieniać, y, zmieniać swoją pozycję. Ja uważam, że dojdzie do załagodzenia tego tak naprawdę, dlatego że. Y, zarówno w interesie... No, dojdzie do załagodzenia pewnie dlatego, że się skończy kadencja Baracka Obamy, być może... Ale będzie... nawet przedtem, to znaczy proszę pamiętać, że w chwili obecnej, przed tym wystąpieniem w kongresie, o którym pan mówił, Netanyahu wystąpił w AIPAC, to naprawdę, to jest największa organizacja polityczna, lobująca, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Izraela, popierająca relacje amerykańsko-izraelskie i on wystąpił do burzliwego przyjęcia. To było to był rzeczywiście, no, stojąca owacja niemalże. I pamiętajmy, że wchodzimy w, w bardzo wczesny cykl kampanii prezydenckiej i tutaj rywalizacja zarówno demokratów, jak i republikanów o właśnie wsparcie społeczności żydowskiej w Stanach Zjednoczonych, o, o, o wsparcie o, o, że tak powiem, górną rękę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Izraela w tych rozmowach będzie istotna. Panie ambasadorze, społeczeństwa y, arabskie, y, jak one traktują udział Ameryki w tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej? Społeczeństwa traktują jednoznacznie to jest przyjaciel Izraela, czyli nasz wróg. Udaje pośrednika, a jest stroną. Mam na myśli kon, e, konflikt arabsko-izraelski. E, teraz wybrany został po raz kolejny. Nie mówią, że z pomocą amerykańską, bo wiadomo, że tą pomocą dysponuje. To są burze... E, e, Filiżance, mm -hmm. e, jeśli chodzi o rozbieżności, one się wyklarują im bliżej będzie wyborów w Stanach Zjednoczonych. To rozpocznie się wyścig o poparcie e, dla poszczególnych kandydatów ze strony lobby proizraelskiego w Stanach. To nie ma wątpliwości. Natomiast rządy mogą mieć trochę inny e, pogląd. Ja, ja chciałbym skomentować jedną, jedną uwagę pana ambasadora, która uważam jest bardzo istotna. W Europie istnieje ta percepcja, że amerykańskie wsparcie dla Izraela to jest właściwie skutek głównie tego właśnie lobowania czy mhm. możliwości organizowania się politycznego mniejszości etnicznej w Stanach Zjednoczonych. Natomiast tak naprawdę, jeśli spojrzymy na szerokość poparcia w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza wśród tak zwanego społeczności ewangelicznej, czyli tych bardzo ewangelizujących chrześcijan głównie na, na południowych części Stanów. Jeśli spojrzymy na głębokość poparcia wśród y, nieetnicznie żydowskiej y, y, społeczności amerykańskiej również w tych kategoriach, no jednak używania wartości demokratycznych w porównaniu do tego, co widzimy w świecie arabskim. Ja bym podkreślić, że, że ważnym jest, że w tych grach w kongresie w grach wyborczych mówimy nie tylko o wąskiej grupie etnicznej, mówimy o szerszym poparciu elektoratu amerykańskiego. Z drugiej strony, oczywiście, kiedy mówimy o tak zwanych milenarianach, którzy wyobrażają sobie prawda, rolę Izraela w sensie biblicznym, no, będąc obywatelem izraelskim z kolei nie bardzo bym się cieszył z tego mm -hmm. powodu, prawda? bo to, to już jest inna rozmowa. Ale to jest szerszy element od 67 roku, bardzo mocnej, tradycyjnej pomocy i wsparcia ze strony Stanów dla Izraela? Nie mamy wiele czasu, ale jednak poproszę Pana o komentarz z innej, kompletnie dziedziny, to znaczy z dziedziny polityki amerykańskiej, ale jednak w odniesieniu do Ukrainy. Jaka jest teraz strategia Stanów Zjednoczonych wobec tego kraju i wobec konfliktu. A nie sądzę, żeby ona się zmieniła ze strony Białego Domu. To znaczy yy, mamy wyraźny rozdział, jeśli chodzi o pozycję kongresu i opozycję yy, administracji. W kongresie przeszedł ten tak Cork zwany Corker Bill, czyli przesz przeszła legislacja, która daje prezydentowi możliwość działania łącznie z wysłaniem pomocy wojskowej, gdyby na to zdecydował. Ja uważam, że do tego nie dojdzie w najbliższym czasie, znaczy dopóki odbywają się negocjacje w sprawie irańskiego programu jądrowego, gdzie Rosjanie odgrywają bardzo istotną rolę. Dzisiaj Lavrov się zdaje się wypowiadał znów, że będzie następna runda 26. Więc tutaj Rosjanie stworzyli bardzo silny linkage. Ja uważam, że z, tutaj polityka amerykańska nadal polega jednak na Europie będącej tak powiem, na początku tego w szpicy. No a kiedy mówimy o Europie, to mówimy o Niemcach tak naprawdę, które e, pani Merkel przejęła e, początkową pozycję. Natomiast e, to na pewno stanie się elementem w kampanii wyborczej. Dzisiaj e, senator McCain, który jest na przykład bardzo głośnym krytykiem administracji, e, publicznie mówił, że Mariupol to jest następny Target rosyjski, to się odbędzie już niedługo. Dziękuję bardzo. Andrew Michta, Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie i Jan Natkański, były ambasador Polski w Egipcie i Sudanie. Dziękuję panom. Dziękuję. z Kazać to im, włożyć, kazać to im. Dawaj, mila moja, wstawaj, mila moja, wstawaj, mila moja, wstawaj. Dawaj, mila moja, dawaj, mila moja, dawaj, mila Okia fantastyczna ukraińska grupa i Światosław Wakarczuk, muzyk, działacz obywatelski, przede wszystkim lider tego legendarnego zespołu. Za chwilę opowie nam o wojnie, muzyce, Donbasie. Rozmawiał z nim Paweł Reszka. Posłuchajmy. Panie Światosławie, jak wojna wpływa na życie artystyczne na Ukrainie? No to jest coś, czego się chyba nikt nie spodziewał, a artyści tym bardziej. Wina, co Wojna to jest taka rzecz, której nikt się nie spodziewa. Zawsze przychodzi bez uprzedzenia. Przypomnijmy 1939 rok w polskiej historii. Sądzę, że i Wy wówczas nie myśleliście, że nagle zacznie się wojna. Do wojny w większym stopniu przygotowana jest elita, która coś przypuszcza, czegoś się domyśla. Jednak zwykli ludzie nie są na nią zupełnie gotowi. Jest oczywiste, że wojna zmieniła nas wszystkich. Ja napisałem w Twitterze. Одні люди стали ще більше всього боятись. A drugi ludzie przestali, bo ja w Napisałem na Twitterze: Jedni ludzie zaczęli się jeszcze bardziej bać, a inni przestali się bać w ogóle. A jeśli chodzi o artystów, to powiem tak: mnie jako człowieka wojna zmieniła w niewielkim stopniu. Bardziej zmieniła nie moje wnętrze, ale moje zachowania. Zaczęliśmy dawać wiele koncertów dobroczynnych. Robiliśmy to i wcześniej, ale znacznie rzadziej. Zbieramy pieniądze dla szpitali. Dużo czasu poświęcam na rozmowy z młodymi ludźmi ze studentami. Żeby ich czegoś nauczyć. A więc bardziej zmieniła mnie nie w środku, ale wpłynęła na mój grafik, na mój rozkład zajęć. A jeśli chodzi o innych, nie wiem. Ale wydaje mi się, że wojna zmieniła wszystkich. A niech pan zobaczy, bo pan napisał taką bardzo piękną pieśń mi", która była napisana przecież do wojny. A niesamowite jest to, że ja, ja słucham jej słów i to tak jakby ni niestety ci chłopcy, którzy będą wracali do, do domu, będą ją mogli zaśpiewać. No, tak wygląda, że niektóre moje piśni, e, jakie ja pisałem wcześniej, zaraz się aktualne. Tak to wygląda, że pieśni, ja które chodźmy, pisałem wcześniej, są teraz listyki. aktualne. Nie chcę w tym szukać żadnej mistyki. O wydarzeniach na Ziemi decydują sprawy racjonalne, ale myślę, że znam przyczyny. Ludzie zajmujący się twórczością bardzo dobrze wyczuwają nastrój społeczeństwa. Oprócz tego ja sam dużo czytam. Dobrze znam historię. Być może mogę przewidywać troszeczkę lepiej niż zwykli ludzie. Teraz na przykład rozmyślam bardzo często o tym, co stanie się z nami za rok, za dwa, pięć, dziesięć. Takie myśli bardzo często zmieniają się w piosenki w A teraz Pan jeździ bardzo często, sam będąc na wschodzie, ludzie mi mówili, że, że był Pan u nich, rozmawiał Pan z nimi albo występował na takich twórczych wieczorach. Jak Pan ocenia te spotkania i takie może trudne pytanie, ale czy Pan będąc na wschodzie, rozmawiając z nimi, myśli, że Ukraińcy z zachodu, z centrum, ze wschodu mogą jeszcze po tym wszystkim być razem siedzieć za jednym stołem? To trudne pytanie. Tak naprawdę myślę, że wszystko zależy od nas samych. Myślę, że wspólna pamięć genetyczna, wspólna ziemia są ważne i znaczą bardzo wiele. Chcę panu przypomnieć, że wschodnie i zachodnie Niemcy były przez 40 lat podzielone. W pewnym momencie były to tak jakby dwa różne narody, ale w jednej chwili stały się jednością. Teraz możemy obserwować Koreę Południową. I północną. Dwa zupełnie różne kraje, ale jestem pewny, że kiedyś się połączą. Albo inaczej, będą mogli stać się jednym państwem, jeśli tego zechcą. Na Ukrainie sytuacja jest znacznie prostsza, chociaż dziś mamy na naszym terytorium działania wojskowe. Choć na wschodzie toczy się wojna, choć mamy do czynienia z wieloma negatywnymi zjawiskami, a nawet nienawiścią z obu stron. Tym niemniej wydaje mi się, że granicy Rubikonu, czerwonej linii, jeszcze nie przekroczyliśmy. Ciągle mamy szansę, by powrócić do życia w pokoju. To wszystko będzie zależało od nas samych. Wie pan, jeszcze panu powiem taką rzecz, bo ja przyjechałem całą drogę z zachodu mhm. Ukrainy na wschód, mhm. a ja już dość sporo znam Ukraińców, mam mhm. przyjaciół, z którymi rozmawiam sobie tak otwarcie. I wie pan, zdziwiłem się, bo bardzo często słyszałem od moich przyjaciół, od których nie spodziewałem się tego usłyszeć, że dość już tej wojny, wybudujmy tę ścianę, mhm. e, to jest jakiś część naszego hmm. kraju, która jest zarażona jakąś gangreną, odetnijmy to od siebie. Tu ja duże, odpowiem ja pytaniem, ja odpowiem a de, a de cordon? gdzie powinna stanąć granica, gdzie ma, być ta ściana? gdzie ma być ta ściana, na tej linii, gdzie teraz trwają ja działania wojskowe? Na tej linii, Okej, okay, ale czemu na przykład nie 10 kilometrów w tamtą stronę, a może 10 kilometrów w drugą stronę? Albo 20? Tam też żyją podobni siebie ludzie. Czym człowiek ze Słowiańska różni się od człowieka z Doniecka? Dlaczego stawiać mur między nimi? A jeśli nie między nimi, to gdzie? Między Słowiańskiem a Charkowem? A czym różni się człowiek ze Słowiańska od mieszkańca Charkowa? To też bardzo podobni ludzie. To co, mamy budować mur za Charkowem? Wyjdzie na to, że niedługo ten mur wybudujemy pod Lwowem, jeśli będziemy się posługiwać taką logiką. Ja takiej logiki nie uznaję. Moim zdaniem jest błędna. Trzeba się dogadywać, trzeba rozmawiać, trzeba budować kompromis. Wie pan, jest jeszcze problem, że tam... Za tą linią też mnóstwo ludzi jest, no, których głupio byłoby po prostu porzucić, powiedzieć: No trudno, zostańcie tam. No ja uważam tak samo. Tak właśnie myślę. Przecież nie podoba się nam, że ktoś bez naszej zgody przyszedł na Krym i zdecydował za ludzi i przesądził ich los. A teraz my chcemy przesądzić los ludzi, którzy pozostali na Donbasie, bez ich udziału? To zły pomysł. Myślę, że wymaga ciężkiej, ale wspólnej pracy. Powinniśmy ją wykonać razem. Roboty, razem Chciałem pana zapytać jeszcze o Rosję, bo wiem, że też ma pan e, wielu przyjaciół w Rosji. Na przykład z Zenfirą się pan przyjaźni. Pytanie e, do pana. Co pan sądzi o tym, co się stało w e, społeczeństwie rosyjskim? Ja też mam tam przyjaciół i czasami się zastanawiam. To bardzo trudne pytanie. Myślę, że nie jestem gotowy, by dziś na nie odpowiadać. I jeszcze jedna rzecz, panie Światosławie. Ja pana pamiętam... Jak tutaj pierwszy raz przyjechałem do Kijowa, no. pierwszy raz przyjechałem do Kijowa, od razu e, poszedłem na Majdan, bo była wtedy pomarańczowa no. No. rewolucja. Pamiętam pana z tamtych czasów. To, to było 10 lat temu. Tak. Pamiętam też pana z rewolucji godności, z, no. z Euromajdanu. Wiem, że po pomarańczowej rewolucji przez rok był pan e, posłem do Rady no. Najwyższej. No rozczarował się Pan chyba do polityki. Co zrobić? Co zrobić, żeby uniknąć tych samych błędów? No bo pomarańczowa rewolucja była czymś takim, że wszyscy myśleli, teraz już Ukraińcy przekroczyli Rubikon. Kiedyś, kiedy będziemy mieli więcej czasu i być może, kiedy na stole nie będzie dyktafonu, usiądę z Panem i porozmawiamy długo na ten temat. Opowiem Panu dużo więcej. Nie dlatego, że teraz nie mam na to ochoty, ale to wszystko jest bardzo trudno wyjaśnić. Sytuacja Ukrainy i sytuacja Polski różnią się od siebie. Trudno je do siebie porównywać. Czasem mówi się, że Ukraina przeżywa teraz Polski rok 1981. Jednak takie porównania nie są zbyt odpowiednie. Być może Polakom trudno zrozumieć to, co dzieje się na Ukrainie. A mówiąc w dwóch słowach, nie rozczarowałem się polityką, tylko zrozumiałem, że moje przebywanie w Radzie Najwyższej jest nieefektywne. Polityką się nie rozczarowałem, bo jak na razie ludzkość nie wymyśliła lepszej formy wpływania na swoją przyszłość niż polityka. Co zrobić dla tego, nie powtórzyć tych Co zrobić, by nie popełniać błędów? Myślę, że będziemy je powtarzali. Musimy przez 40 lat włąkać się po pustyni, wyjście z niewoli egipskiej. Czy będzie to lat 40, czy 5, czy 10, czy 15, czy też 100 lat? Tego nikt nie wie, ale musimy przez to przejść. A my go Wakarczuk w rozmowie z Pawłem Raszką. Okia Neuzy, obijmy na koniec raportu o stanie świata Edyta Kocemba, Ela Malinowska, Dariusz Rosiak Dziękujemy bardzo Kolej nastanę Dek Zakiń Życia wina Tam Załpy w sebe. Po bać do dna dotną. Tak I hope I Thanks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 Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Alugastrin, gastrin, węglandii 340 mg, tabletki do rozgryzania i rzucia, Objawowo wynatwości soku żołądkowego, w uszkodzeniach błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, wywołanym przez czynniki żotwórcze w chorobie żołądka i dwunastnicy. przeciwwskazania, nadwrażliwość na wrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. ciężka niewydolność nerek. podmiot odpowiedzialny bioprofi polska spółka z 20. Robi wrażenie. Wyglądem, dynamiką, wyposażeniem, i przestrzenią.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 Subtelność i styl Potęga czystej mocy Doskonałość dzięki ekranowi Super AMOLED Odkryj design i precyzję zaklętą w metalu Samsung Galaxy A Moc piękna Samsung Galaxy A Już za 1049 zł W sklepach Euro i na euro.com.pl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 Dziękuję. <tum>